Do wyrażenia, chociaż JOTU E trudne, DOPOWA 001 jeden. jeden człowiek, jedna droga jest, wydaje ci się niby łez Amalgorą, a w psycho i tak jest nikotyna. Sporo w świecie tekstur JOTUR, jedna droga, dwa chodniki, dwa zwroty, smutek, brak ochoty, dobro. Plot I masz jedność, każdy dojrzewa by, by wjednąć, jasne Mówisz to co za mną, muszę jebnąć I się od tego odwracasz z psemu, a i tak To doda, dodajesz do tego a, co a, już a, był a, Kremu ciągle jedna jest Sosa, choćbym dał senów, albo Dodał jak i tak, tak ciągnę Jeden ślad, jak widzę Ludzie indywidualiści mówią, że Nie dla nich ten świat tego nie życzę, nie Życie pustelnicze Pośród budynków out, out. Myślą, że mają smyczek, co iść a aut, człowiek, droga jest jedna, to ty, przyjemna, nieprzyjemna, gdy tu jest szelma, gdy to jest fair, mam życie po cel, jak ja dokonam to, ten, ten, sam ten sam step, a tylko inne to oprawki, to jak tak. te same ławki, co roku odmalowane, wszystkie drogi sprowadzają się do jednego, wbić się w zasady i, i mieć cztanę. Jest jedna droga, ludzie się trącą, ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą co. Jest jedna droga, ludzie się trącą, ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą co. Raz, dwa, raz, raz, jeden, raz. Jest jedna droga, po której stąpam, jeśli muszę, to posprzątam. No bo tak trzeba, trzeba nieraz Jeszcze raz gleba wielkie bach Twarzą w piach, ale zawsze się podnoszę Nieraz na mej drodze błoto, ale mam kalosze Nie gada, że zła jest moja droga Choć przeszkody nie uboga Choć jakoś pod górę muszę kombinować To wiem, że przed nieuchronionym nie da mi się schować Że TMT, TMT to się wie to się Stąpam po tej drodze, bo tego właśnie chcę Tra -la -la, -la, la la si bon, si bon Ty się nie wpierdalaj, moja droga jest mą może przybłęda, może mu Ja tego nie czuję i nie będę tego czuł I będę po niej potwardą, Zawsze z podniesioną gardą, ramię w ramię Z rzeczywistością marną, która dotyka każdego z nas Chociaż Jura jedna droga, 200 raz Jest jedna droga, droga ludzie się trącą Ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą co. Jest jedna droga, ludzie się trącą Ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą co. Jest jedna droga, ludzie się trącą, ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą Jest jedna droga, ludzie się trącą, ale i tak zgoda, jeżeli nie chcą